Sadziłam ja cybuleckę i sadzić ją będę Kochałam ja Mateusa i kochać go będę O, o mój Mateusie, co moja siedzi, ja się z Mateusem Całuję się za piecem w kąciku, szachermacher pocichu. po cichu O, mój Mateusie, ja moja siedzi, ja się z Mateusem Całuję się za piecem w kąciku, szachermacher pocichu. po cichu Swojego najmilszego do bydła, do bydła A my sobie z Mateusem obydwa, obydwa O mój Mateusie, sama ja się się z Mateusem Całuję się za piecę w kąciku, szachermacher herma po O moi Mateusie, sama ja się się z Mateusem Całuję się za piecem w kąciku, szachermacher maher, po o swojego najmilszego dołowiec, dołowiec A ja sobie z miał białowiec, białowiec O, mój Mateusie, siedzi, bo ja siedzi, z Mateusen, się, sama ja się dziwuję się Z Mateusem, całuję się za piecem w kąciku Siacher, pocichu po cichu O, mój Mateusie, sama ja siedzi, z Mateusen, się dziwuję się Z Mateusem, całuję się za piecem w kąciku Siacher, macher, po cichu i od swojego najmielszego do siana, do siana. A my sobie z Mateuszem do rana, do rana O, mój Mateusz, z moja siedzi, bo ja się z Mateusem Całuję się za piecem końciku, kąciku, siachar, maher, po cichu O, mój Mateusz, moja siedzi, bo ja się z Mateusem Całuję się za piecem końciku, kąciku, hermacher do swojego najmilszego pod łosko, pod łosko, A ja sobie z Mateusem na łosko, na łosko O, mój Mateusie, za ja się dziwuję się Z Mateusem, całuję się za piecem w kąciku Siacher, maher, po cichu. O, mój Mateusie, moja ja się dziwuję się Z Mateusem, całuję się za piecem w kąciku Siacher, maher, po cichu.